Kart historii. Rosyjska dziura do piekła. W latach 70. w północnej Rosji zaczęto drążyć najgłębszą na świecie dziurę w ziemi. Ten gigantyczny projekt o nazwie SG-3, choć miał czysto naukowy cel, wywołał nagle ogólnoświatową panikę. Kiedy przekroczono magiczną granicę 12 kilometrów głębokości, natrafiono ponoć na dziwną pieczarę, w której panowała rekordowo wysoka temperatura. Kiedy w dół spuszczono mikrofon, zarejestrowano odgłosy, jakich nikt się nie spodziewał. Sowieci mieli bowiem dokopać się do piekła, a nawet nagrać jego dźwięki. Po środku Wielkiej Pustki, w odległości około 150 km na północny zachód od Murmańska, znajduje się opuszczona baza z magazynami, barakami i laboratoriami. W jej centrum stoi ogromna, żółtawa wieża. Cały widok sprawia dość makabryczne wrażenie, którego dopełniają porzucone jakby w pośpiechu ślady bytności człowieka. Próbki skał, maszyny i książki. Pod zdewastowaną wieżą znajduje się jeden z najbardziej ekstremalnych cudów świata. SG-3. Po rosyjsku "Kolskaja svierdź glubokaja skwarzyna Niegdyś największa na Ziemi dziura. W okresie rywalizacji kosmicznej USA i ZSRR ścierały się także na polu dotarcia do wnętrza Ziemi. Prace nad SG-3 Rosjanie rozpoczęli 24 maja 1970 roku, przewiercając się przez warstwy płyty bałtyckiej przy pomocy wiertła ural -Masz. Przez kolejne lata projekt pochłaniał miliony rubli. Pod koniec lat 80., kiedy sięgnięto warstw znajdujących się na głębokości 10 km, sprawa przybrała bardzo dziwny obrót. Wskutek niezwykłego zbiegu okoliczności rosyjscy geologowie znaleźli się w centrum wstrząsającej religijnej afery. 6 czerwca 1979 roku SG-3 pobiła pod względem głębokości 9583 metrowy otwór o nazwie Belta Rogers w Oklahoma, który powstał po odwiertach ropy naftowej. Kolejnym przystankiem miała być granica 15 tysięcy metrów. Po drodze do środka ziemi dokonywano różnych zagadkowych odkryć. Czasami do uszu robotników dochodziły dobiegające z wnętrza otworu głosy. Z kolei na 3 tysiącach metrów udało im się natknąć na ślad skał o identycznym składzie co te, z których zbudowany jest księżyc. Natrafiono także na pokłady złota. Problemem była również wzrastająca temperatura. Choć szacowano, że na 12 262 metrach będzie ona wynosić 100 stopni Celsjusza, w rzeczywistości osiągnęła 180 stopni. Pod koniec lat 80. po świecie zaczęły krążyć pierwsze plotki na temat rosyjskiego projektu. Twierdzono, że na 14 000 metrów natrafiono na pieczarę, w której panowała temperatura 1100 stopni, a mikrofony przystawione do wylotu SG-3 zarejestrowały dziwne dźwięki. Uczeni mieli dokonać makaberów. Odkrycia. Po analizie hałasów doszli do wniosku, że są to w rzeczywistości ludzkie wrzaski wydobywające się z gardeł torturowanych ludzi. Materiał kilkakrotnie zaprezentowano na antenie popularnego programu Coast to Coast AM, choć jak się okazało, pochodził on z niskobudżetowego horroru. Tak narodziła się legenda o radzieckiej dziurze do piekła. Nikt nie wie skąd bierze ona swoje korzenie. Amerykański dziennikarz radiowy Rich Baller twierdzi, że jej źródłem jest fińskie pismo Yad, które otrzymało w tej sprawie list od czytelnika. Historia pojawiła się także w pismach Emanu Sastia i Etela Nomen, zaś wkrótce wieści o odkryciu dziury do piekła dotarły do największej religijnej stacji telewizyjnej w USA, Trinity Broadcasting Network. Ameryka dowiedzieli się o legendzie przez norweskiego nauczyciela Oge Rendalena, który w 1989 roku odwiedził swego mieszkającego w Kalifornii przyjaciela, pastora Rika Kaidenkola. Rendalen, który studiował teologię, choć odstąpił od wiary, usłyszał po przylocie o rewelacjach TBN, które twierdziło, że rosyjscy uczeni dokopali się do piekła. Obaj mężczyźni byli zniesmaczeni i rozbawieni wiadomością. Postanowili też w dość oryginalny sposób przetestować wiarygodność reporterów stacji. 4 stycznia 1990 roku Norweg wysłał do stacji list, w którym podawał się za urzędnika norweskiego ministerstwa, który miał dostęp do nowych, tajnych informacji w tej sprawie. Rendalen twierdził w fałszywej depeszy, że badacze pracujący przy odwiercie mieli w pewnej chwili ujrzeć snop fluorescencyjnego światła, który wystrzelił z dziury. Na jego tle pojawiła się z kolei postać ze skrzydłami nietoperza. Dowodem na to miał być artykuł z norweskiej gazety, gdzie Bjarne Numedal, geolog pracujący przy SG-3, skarży się na naciski ze strony radzieckiego rządu zmuszającego do milczenia. W rzeczywistości tekst mówił o inspektorze budowlanym, który narzekał, iż jego pracodawca ogranicza jego wolność wyrażania się. Wybrałem go, ponieważ był on na zdjęciu, trzymając sugestywnie palec na ustach. Potem dodałem wymyślone tłumaczenie, mówi Rendalen. Dwa tygodnie po tym, jak Rendalen wysłał swą przetłumaczoną opowieść do TBN, rozpętała się sensacyjna afera. Choć Rendalen i Kalkendal niemal od razu przyznali, że wszystko było fikcją, TBN nie miało zamiaru podać tego do wiadomości. Relacja o odkryciu przez Rosjan drogi do piekła szerzyła się lotem błyskawicy po tym, jak podchwycili ją kolejni telewizyjni kaznodzieje i chrześcijańskie pisma. Brukowiec Weekly World News pisał Dowierciliśmy się do piekielnych bra. Co ciekawe, pisały o tym również bardziej wiarygodne gazety. Rendalen i jego przyjaciel, mimo oficjalnego oświadczenia, że była to jedynie prowokacja, nie zatrzymali rozwoju legendy, która nadal krąży po internecie. Jeden z moich uczniów przesłał mi link do nagrania, w którym telewizyjny kasnodzieja Creflo Dollar otwiera swoje kazanie z 2009 roku opowieścią o dowierceniu się do piekła. Co ciekawe twierdzi on, że słyszał tą historię już w 1984 roku, a więc na 5 lat zanim powstała. Mówi Randalen. Mimo zadziwiającej kariery opowieści o piekle, projekt SG-3 zakończył się mniejszym sukcesem i w 1992 roku zawieszono odwiert z racji problemów technicznych i trudności w finansowaniu przedsięwzięcia w czasach przełomu. Przez kilka lat w pobliżu dziury przebywała jeszcze grupa naukowców, którzy zbierali dane sejsmiczne i geomagnetyczne. Potem i oni wyjechali z Półwyspu Kolskiego. Mimo zalecenia przez rząd likwidacji placówki, nie znaleziono na to środków. Prace rozbiórkowe postępowały bardzo powoli. Dziś nad rekordową dziurą w ziemi widnieją rdzewiejące szczątki żółtawej wieży. Opracowanie Portal Infra. www.infra.org.pl Czytał Iwelios